Wibracja 18. Umów się ze swoimi pragnieniami. Pragnienie to mocne słowo. Jest pełne intensywności, płynności i ekscytacji. Jest nie tylko słowem, jest uczuciem, poczuciem tęsknoty za czymś lub za kimś konkretnym, nawet za fantazją. W przeszłości wszyscy porzuciliśmy nasze pragnienia i pozostawiliśmy je na uboczu, lecz dziś to się zmieni. Najważniejsza rzecz, o której musisz dziś pamiętać, jest następująca: wolno ci mieć pragnienia i wolno ci ich doświadczać. Wszyscy mamy jakieś cele i chcemy coś w życiu osiągnąć. Pragnienie posiadania przedmiotów i osiągania celów nie jest niczym złym, zwłaszcza kiedy jesteś na najdalszym etapie swojej wędrówki. Kiedy czegoś pragniesz, powinieneś sprawdzić, czy to zdrowe pragnienie Przede wszystkim zapytaj siebie, dlaczego tego chcesz. Jeżeli to sprawi, że będziesz szczęśliwszy lub staniesz się lepszą osobą, to świetnie. Pamiętaj, że żadna rzecz ani sytuacja nie spotęgują twojej boskości. Pomimo tego wolno ci przecież cieszyć się tym światem i rzeczami, które ma do zaoferowania. Połącz tę myśl ze swoim oddechem, wolno ci mieć pragnienia. Większość ludzi nie pozwala sobie na pragnienia, gdyż uważają to za oznakę egoizmu. Jak gdyby w głębi duszy wierzyli, że jeżeli coś posiadają, w szczególności coś luksusowego lub drogiego, pozbawiają tym samym czegoś inne osoby. Otrzymując, utrzymujemy równowagę świata. Wielu z nas czuje również, że wciąż tylko dajemy. Dajemy z siebie tak wiele, że nic już nie zostało do podziału. Kiedy otrzymujemy, przede wszystkim harmonizujemy równowagę. Po drugie pokazujemy wszystkim dookoła, że też mogą otrzymywać. wszechświat raduje się, kiedy obdarza nas swoją energią. Jego energia jest niewyczerpana, nigdy się nie skończy i nie wygaśnie. Energii wszechświata jest aż nadto dla każdego. Energia ta tworzy wszystkie rzeczy. Dzisiaj zrozumiesz... Że w sercu Stwórcy nie istnieje brak oraz że nie powinien one zagościć w twoim życiu. Kiedy świadomie zdecydujesz się uszanować swoje pragnienia, podarujesz sobie pozwolenie na taniec z wszechświatem i otrzymanie wsparcia w rozwoju i szczęściu. Wibracja na dziś. Dzisiaj śmiało umów się ze swoimi pragnieniami. Czego pragniesz w życiu? Jak się poczujesz? Kiedy to osiągniesz? Co możesz zrobić, aby właśnie teraz wytworzyć to uczucie? W jaki sposób możesz wyrazić te emocje? Zrób to. Oto twoja dzisiejsza intencja. Pragnienie to potężna emocja. Zrozumiałem, że mam potrzeby i nareszcie je szanuję. Mogę żądać wiele od życia, ponieważ wszystkiego wystarczy dla każdego. Otrzymując, tworzę równowagę świata. Manifestując, pokazuję innym. Że też mają do tego prawo. Jestem wdzięczny za moje miejsce we wszechświecie, który wychodzi naprzeciw moim potrzebom lepszego dobra dla wszystkich. Podziel się wibracją dzisiaj idę na spotkanie z moimi pragnieniami. To wspaniałe uczucie.